A może, a może w lepszym świecie spotkamy się jeszcze, bo tym, w którym jestem, jest pełen nieszczęść, pełen nieszczęść, pełen nieszczęść, pełen nieszczęść nieszczęś. A może w lepszym świecie spotkamy się jeszcze, bo tym, w którym jestem, jest pełen nieszczęść, pełen nieszczęść, pełen nieszczęść, pełen nieszczęść Do ludzi prawdziwych wysyłam pozdro! Do ciebie Mordo Do Ciebie Mordo Złe nawyki odrzuciłeś jak ja Złe nawyki odrzuciłem jak ty Wiesz o co chodzi na czym polega tak Wiesz o co chodzi, na czym polega gra Patrzysz na nie, powiedzisz coraz, coraz więcej Coś podpowiada twoje serce To Herce herce serce To herce Nie herce. z no, system bo to zwykła ściana. Sprawiedliwość jej tutaj nie ma Zostaliśmy tylko ja i ty, my Zostaliśmy tylko my Ale nas jest jeszcze więcej, tak Jeszcze więcej, takich jak my jest jeszcze więcej A wtedy, w lepszym świecie Spotkamy się jeszcze, bo tym, którym jesteś, jesteś Jest pełen nieszczęść, pełen nieszczęść Pełen nieszczęść, pełen nieszczęść Takich jak my jest jeszcze więcej tak jak my jest jeszcze więcej. Tak jak my jest jeszcze więcej.